Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty i pajęcze eventy w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśniński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z nawiązanego podcastu, i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o kolejnym komiksie ze Spider-Manem, a dokładniej rzecz ujmując o komiksie Spider-Man Władza. Władza w Polsce ukazała się w tym roku, 2017, na świecie na przełomie lat 2006-2007 bodajże i odpowiada za ten komik przede wszystkim Carr Andrews. Kar tak, Andrews odpowiada za scenariusz i za rysunki. Tutaj Mucha jeszcze podaje na okładce Jose Rubię. Jose obrabiał te rysunki cyfrowo. Dlatego jest tutaj wymieniona, ale z tego co wiedziałem na walonie i na Gildi się go nawet pomija i ten oto komiks, który ukazał się właśnie za sprawą Mucha Comics wywołał takie całkiem pozytywne reakcje mam wrażenie w sieci gdy Mucha ogłosiła swoje zapowiedzi ludzie mówili, że coś innego, coś ciekawego, coś ważnego że to taki trochę inny Spider-Man niebieski nawet gdzieś tam czytałem, więc uznałem, że warto by się z tym zapoznać zwłaszcza, że Mando ostatnio niebieskiego omówił w ramach tego naszego eventu aktualnego i czym jest władza? Władza to historia starszego, Petera Parkera w świecie, który nie jest szczególnie przyjazny ani zwykłym ludziom, ani superbohaterom. Mamy tutaj, wiecie, no, Coś, co no może dla spider jest yy, nietypowe, nowe, ale ogólnie w świecie superbohaterskim, w świecie komiksów superbohaterskiego yy, jest yy, wcale nierzadkie, czyli tą historię człowieka, który zdjął kostium i jest teraz zniszczony życiem i musi podjąć jakąś tam decyzję właśnie na temat tego czy jestem bohaterem nadal, czy nie, co robić w obliczu pewnych wydarzeń. Mamy tutaj zresztą w samej władzy takie dość bezpośrednie nawiązania do powrotu Mrocznego Rycerza, czy to w konstrukcji świata, czy to w położeniu naszego bohatera, czy za pośrednictwem newsów, takich newsowych przerywników z dziennikarzem, który zresztą ma na nazwisko Miller, więc hello. I teraz tak konkretniej Poznajemy Petera Parkera, schorowanego staruszka. Parker od dawna nie zakładał swojego kostiumu pająka, za dnia i ma się różnych zajęć, by zarobić na jedzenie, po nocach rozmawia z wyimaginowaną MJ, gdyż Mary Jane od dawna nie żyje. Ale Parker zdaje się nie być tego do końca świadomym, wszędzie dostrzega jej widmową postać, nie rozumie dlaczego widmo nie reaguje na jego słowa, jest święcie przekonany, że rozmawia z prawdziwą MJ, która po prostu z jakiegoś powodu go ignoruje. I nie tylko Peter się zmienił, bo także świat wokół niego. Miastem, aktualnym Nowym Jorkiem, rządzi władza. Tak, To jest nazwa własna tutaj. Władza, która wytępiła wszelkie oznaki buntu oraz każdą zamaskowaną postać na ulicach miasta. Nieważne, czy to złoczyńca, superbohater, czy dziecko z sąsiedztwa, dla władzy nie ma różnicy. Jeżeli nosisz maskę, musisz zostać wyeliminowany ze społeczeństwa. I w tym naszym policyjnym mieście-państwie, bo Nowy Jork jest tutaj niezależną, jednostką administracyjną ostała się niewielka, ale jednak grupa ludzi, którzy nie godzą się na to wszystko, którzy sprzeciwiają się aktualnemu stanowi rzeczy. Część z nich działa na własną rękę, wypisując na przykład graffiti na ścianach, właśnie przyzywając chociażby Spider-Mana. Część zaś zgromadziła się wokół uwaga J. Jonah H. Jamesona. Mężczyzna Stracił swoją gazetę, stracił Daily Bugle, które to przekształciło się potem w stację telewizyjną i też y, tym samym zrozumiał, że jego miasto potrzebuje tego bohatera, którego on wcześniej, Jameson, tak y, tępił przez lata. I teraz włóczy się po mieście, oskarża władzę o kłamstwa, oszustwa, manipulacje i jednocześnie zwiastuje powrót Spidermana. W końcu spotyka samego Petera Parkera, wręcza mu maskę i tym samym na chwilę budzi w nim wolę walki. Niestety Parker nadal jest bardzo słaby, a do tego miasto przygotowało się na taką ewentualność, na takie okoliczności. Burmistrz wprowadza natychmiastowo praktycznie program, który nazywa się siecią. I chodzi o to, że ta sieć to jest Dosłownie, tak jakaś laserowa sieć, która ma odciąć metropolię od reszty świata. A do tego na terenie miasta pojawiają się super złoczyńcy, których wypuszczono z więzienia właśnie po to, by wspierali służby mundurowe w walce ze wszelkimi objawami buntu, a więc także właśnie z potencjalnym powrotem Spidey'ego. Mam nadzieję, że to brzmi intrygująco i nieszczególnie przyjemnie, gdyż naprawdę starałem się to jakoś tak sensownie ubrać w słowa i troszkę was zaciekawić. Niestety w samym komiksie nie wszystko wygląda tak kolorowo. <gulorowo> Celowo użyłam też tego określenia, bo z kart komiksu po prostu wylewają się mrok i beznadzieja. Wydarzenia w mieście rozgrywają się chyba wyłącznie w nocy i w deszczu. Do tego mieszkanie Parkera ma ściany w kolorze ciemnej szarości Również wnętrza innych budynków tak wyglądają. Kościoła, pubu czy pewnej wieży. Prawie wszystkie mają takie niezwykle szare barwy. I tak ograniczona paleta kolorystyczna niestety wypada trochę sztucznie, bo ja rozumiem, że w tym mieście źle się dzieje, ale no to nie oznacza, że wyprano z niego wszystkie barwy absolutnie z każdej przestrzeni i że każdy musi mieszkać w ciemnej noży. i Ostatecznie jeszcze ten widok miasta spoko, ale też no to naprawdę nie do końca tłumaczy, troszkę mnie to irytowało zaburzało mi czucie, miałem dysonans poznawczy bo rozumiem, że w tym mieście dzieje się źle, to miasto policyjne tak właśnie brudne, szare, smutne ale jednak chyba troszkę przeszarżował Kar Andrews co do samej historii problemem jest tutaj już dla mnie sam złamany Parker Mamy do czynienia z wrakiem człowieka i to dosłownie wrakiem. Wrakiem człowieka, który wyrzekł się swojej przeszłości, żyje pewnymi majakami. Chwilę po tym, jak go poznajemy, otrzymuje dwa, trzy ciosy od innego człowieka i te ciosy łamią mu kości i praktycznie totalnie wykluczają go z jakiejkolwiek konfrontacji, walki. Swoją cała ta scena nie ma szczególnie dużo sensu, ale nieważne. Widzimy po prostu słabego fizycznie człowieka, a chwilę potem także chorego psychicznie. Samotność sprawiła, że Peter nieustannie rozmawia sam ze sobą, wierzy, że tuż obok niego stoi MJ w mieszkaniu i po prostu z jakiegoś powodu go ignoruje, tak jak wspominałem wcześniej. Jeżeli ten stan, tak jak nam zresztą sugeruje narracja, pogłębiał się przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, może nawet trzydzieści, to nie jestem w stanie potem uwierzyć, że na przykład założenie maski może przywrócić Peterowi moce i wiarę we własne siły. Zwłaszcza, że Siła Pitera nie tkwi w kostiumie, nie? ona tkwi w nim samym, zarówno symbolicznie, jak i dosłownie. Tutaj jest przedstawiana jego przemiana w jakiś sposób, ale dla mnie to w ogóle nie trafia. Nie? Po prostu widzę zniszczonego życiem fizycznie, psychicznie człowieka, który zupełnie sobie nie radzi. Jest, jest takim totalnym outsiderem życiowym, społecznym. No i naprawdę, aż dziw, że jeszcze żyje. Tak zresztą. Peter jest do tego biedny, nawet nie ma na jakieś podstawowe środki do życia, żywi się byle czym i ten człowiek ma nagle znowu stać się superbohaterem, no bo tak chce scenariusz, no nie do końca tutaj gra. A co do innych bohaterów, w komiksie zobaczymy wielu przeciwników Spidermana. Między innymi Cravena, Elektro, Zantmana, Skorpiona, Mysterio, hypno Doktora Oktopusa, Venoma i nie wiem, czy nie. Kogoś jeszcze? Niestety tak naprawdę, ile tutaj wymieniłem postaci? 6, 7, 8, a tylko trzy z nich zasługują na uwagę. Trzy z nich uległy jakiejś przemianie przez te wszystkie lata tutaj, zmiany Nowego Jorku, nie? Bo Komiks sugeruje nam, że od 10 lat nie było superzłoczyńców na ulicach, a od 30 lat nie było żadnych zamaskowanych postaci na ulicach. Nie wiem, dlaczego tutaj raz jest 30, raz 10, czy to jakiś błąd, czy nie. No ale widzicie, przez wiele, wiele lat nie było żadnych zamaskowanych postaci na ulicach i tak naprawdę część bohaterów w ogóle się nie zmieniła. Co do tych ciekawszych, no to Hypno HypnoHustler, Zantman i doktor Oktopus. I tutaj przede wszystkim doktor Oktopus jest ciekawą, intrygującą postacią, takim naprawdę dobrym elementem tej historii, bo taki na przykład Elektro czy Craven, oni nawet się nie zestarzeli, co wygląda wręcz absurdalnie, fatalnie, gdy chwilę wcześniej obserwujemy wychudzonego, siwego starca Parkera, a za chwilę właśnie ciutkę starszych. Elektro czy Cravena, ale doktor Octopus to jest naprawdę dobra postać tutaj i bardzo ciekawy koncept. Twórcy wprowadzili do komiksu naprawdę tutaj brawa. brawa. Władza to jednak nie tylko album o superbohaterach, bohaterach, ale także o zwykłych ludziach i tych niestety poznajemy niewielu. Komiks nam sugeruje, że większość społeczeństwa akceptuje zachodzące wokół nich zmiany co gryzie się z tym wszechobecnym mrokiem, bo naprawdę, skoro cały ten świat jest tak nieprzyjemny, o to jak to możliwe, że ludzie tak po prostu, nawet nie tyle tolerują to, co akceptują, czy nawet popierają. Nie no, to znowu się gryzie, ale mamy troszkę tych buntowników i wśród nich dominują dzieci. I sam punkt wejścia dla tej idei jest ciekawy, bo Tutaj twórcy wykorzystują różne takie rymowanki, piosenki dla dzieci i jak gdyby interpretują je pod kątem właśnie relacji człowiek-władza czy w ogóle człowiek-życie. I to mi się nawet podobało, ale ta spora rola dzieci też nie jest do końca wykorzystana, zwłaszcza, że skupia się ta historia przede wszystkim na jednej dziewczynce. Ale jej wątek nabiera sensu dopiero w czwartym zeszycie. Ta historia to są w ogóle cztery zeszyty. Władza to są cztery zeszyty. I przez pierwsze trzy my tak naprawdę nie wiemy, kogo los obserwujemy. Widzimy jakąś dziewczynkę, która ma jakieś przemyślenia. Nie zawsze też w pełni sensowne. Czasami to jest trochę takie, wiecie, koelio. I dopiero na koniec dowiadujemy się, że to jest ciekawa, ważna postać. No to też nie do końca zagrało. Zresztą te wątki walki o wolność oraz władzy, władzy, która chce dobrze, a po prostu efekty są takie, jak to zwykle bywa, nie wybrzmiewają też najlepiej, bo dzieci nie mają żadnych szans w starciu z wojskiem, więc cała ta walka, znaczy ja rozumiem, że wiecie, wielka idea i tak dalej, że te dzieci na barykady wychodzą, och, ach, ale ja tego nie czuję, zwłaszcza, że to wojsko to jest takie bydło, nie? Takie mięso armatnie, takie... Prawie, że zombie, no, ludzie wszyscy w takich samych kombinezonach, bez mózgi jakieś napakowane kontraty dzieciaki. Ja nie czuję tutaj tego dramatyzmu, a co do samej władzy, to jej przedstawiciel główny przedstawiciel jest kretynem. <grym> Komik sugeruje, że zaślepiają go ideały, że on chce dobrze, ale nie wie do końca co czyni, ale prawda jest taka, że jego decyzje są absurdalne, nie mają żadnego sensu. Jeszcze początkowe może i tak, ale... W pewnym momencie na przykład widzimy, że burmistrz ma plan, tak że chce aktywować ten swój program zwany siecią, i to jest coś, co planowano przez wiele, wiele lat. I teraz po prostu na skutek pewnych wydarzeń przyspieszamy to, ale też obserwujemy jednocześnie, że burmistrz na tam kolejnym etapie realizacji tego programu jest zaskoczony tym, co właściwie robi. Nie wie w ogóle, co się dzieje. Tak otwiera jakieś drzwi, widzi coś i nie wie co to, skąd się wzięło i jak jest, jaka jest rola tego czegoś w planie. I no Czujemy, że no to tak nie działa jednak, to tak nie funkcjonuje, a do tego jego prawa ręka rzuca w pewnym momencie hasło a wraz z wielką odpowiedzialnością idzie w parze wielka władza. Wiecie, no Oczywiście to jest przeróbka tego najbardziej znanego hasła ze Spidey'ego, ale ono nie powinno tak brzmieć, bo to nie jest tak, że z wielką odpowiedzialnością idzie w parze wielka władza, tylko właśnie z wielką władzą wiąże się wielka odpowiedzialność. I to mogłoby się tutaj pojawić jako na przykład hasło, które wybudza naszego polityka z letargu, rozbudza w nim resztki zdrowego rozsądku, ale niestety tak się nie dzieje. i W związku z tym nawet to takie hasełko, chociaż miło, że chciano je to jakoś prowadzić, to jakoś tak wypada nie najlepiej. I kolejnym minusem jest też oderwanie tej historii od całego uniwersum Marvela, bo w tym Nowym Jorku, który tutaj widzimy, jedynym superbohaterem był i jest Spider-Man. Nie pojawiają się żadne inne postacie, nie ma żadnych nawiązań do nich, nie są nawet wspominane, no a umówmy się, raczej by nie zignorowały takich przemian. Rozumiem, że to miała być historia jednostki, tak właśnie zniszczonej życiem jednostki, ale... no szkoda. I tak naprawdę to są wszystkie moje uwagi chyba. Jakby to podsumować? Jeżeli macie ochotę na trochę inną historię o Spider-Manie, to powinniście zainteresować się władzą, bo to jest komiks jednak nietypowy dla tego bohatera, co nie znaczy, że sam bohater jest też jakoś bardzo nietypowy, bo w momencie, gdy budzi się Spider-Man, to budzi się troszkę ten stary Spider-Man, nie? Właśnie też mamy żarciki, śmieszkowanie, no, takie nawet całkiem spoko to tutaj wyszło, ale e, niestety, no tak jak mówię, duża część potencjału tej historii została zmarnowana i właśnie mnie to wkurza wręcz, bo część obyczajowa, jest strasznie porwana i nierówna. Mamy elementy świetne. To na przykład widmowa MJ świetnie i mocno oddziaływuje na czytelnika, ale już scena na cmentarzu i zabawa z włokami MJ to jest coś, co tutaj się raczej nie powinno znaleźć. To już jest mocna przesada. Podobnie jest zresztą ze scenami akcji i z powrotem do bycia superbohaterem z tymi wszystkimi walkami, bo twórcy zamiast skupić się na ciekawszych wątkach, na przykład na Zandmanie czy Doktorze Oktopusie, wrzucają do opowieści bodajże ośmiu przeciwników, potencjalnych antagonistów, a może i nawet więcej, nie wiem. Do tego ten najciekawszy wątek Oktopusa też jest troszkę zmarnowany, bo pojawia się Mam bardzo mocne wejście. Mamy też świetny kadr w ogóle z Oktopusem. To jest chyba mój ulubiony kadr z całego tego komiksu. A potem to wszystko się urywa. Zachowanie Oktopusa nie ma sensu. Jego motywacja, która zostaje podana wprost w dymku, zostaje zignorowana i postać znika z kadr komiksu. Ta historia naprawdę intryguje, pobudza wyobraźnię, ale to nie jest dobry komiks persem moim zdaniem. Zwłaszcza jeżeli wymagacie czegoś więcej od komiksów, a ja niestety chyba zacząłem wymagać właśnie czegoś więcej. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Jeżeli czytaliście, to dajcie znać, co o tym myślicie. A nie, jeszcze jedna sprawa. Tak, to polskie wydanie. Ono jest bardzo ładne w twardej oprawie, ale niestety nie ma praktycznie żadnych dodatków. Ten komiks ma dwa dodatki. A nie, w sumie to trzy. Dwie okładki dodatkowe, tylko że one są byle jakie. Niestety dwie strony szkiców postaci. To akurat bardzo ładny dodatek. I posłowie od Andriusa. No posłowie jest ważne dla twórcy, tak, ale dla nas jakoś bardzo dużo nie wnosi do samej opowieści, więc tak naprawdę mamy te dwie strony szkiców i, i tyle. Więc pod tym kątem muszka troszkę zawiodła, no ale samo wydanie ogólnie jest ładne, tuż papier, wszystko na najwyższym poziomie. Jeszcze co do rysunków, jeżeli nie kojarzycie, Carr Andrews, co on jeszcze rysował? Iron Fista? Na pewno, chyba tam jakiś X-Menów pojedynczych, ale to nie pamiętam teraz szczegółów. On też ma specyficzne te rysunki i powiem wam, że po tych innych Spider-Manach, które czytałem ostatnio, troszkę mi się było ciężko przestawić, zwłaszcza, że na przykład jak mamy te segmenty newsowe, gdzie są pokazywani ludzie w studiu telewizyjnym, one są brzydkie. One są zwyczajnie brzydkie, były jak narysowane. Może celowo tak, żeby pokazać, że ci dziennikarze są tacy, też byle jacy, ale mnie to irytowało. Strasznie mi się rzucało w oczy. Za to cała reszta już wypada całkiem spoko. Potrzeba chwili, żeby się przyzwyczaić do Pitera, do starego Pitera, ale już druga część komiksu wygląda naprawdę dobrze i te walki też przedziwnicy, Czuć moc. No, i tą uwagą zakończę. Teraz to już naprawdę wszystko ode mnie na dzisiaj. Serdeczne dzięki za to, że byliście tutaj z nami. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, weekendu, czy kiedy tam tego słuchacie, i do usłyszenia następnym razem. Cześć.